Pod namiotem słowa. Księga psalmów To zbiór 150 liturgicznych modlitw, pieśni Izraela. Tradycja nazywa tę księgę psałterzem Dawida, dlatego że imię tego króla widnieje w tytułach blisko połowy psalmów, Dawid odegrał istotną rolę w powstaniu liturgicznej tradycji Izraela, dlatego jego imieniem objęto całą księgę. Psalm pierwszy szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz upodobał sobie w prawie Pana. Nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście nie więdną i wszystko, co robi, jest udane. A bezbożni, przeciwnie, są jak plewa, którą wiatr unosi. Dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy wśród sprawiedliwych, bo Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Taką formę literacką, słowną opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Pragnę przedstawić Państwu drugą wersję, wersję poetycką według Joanny Kulmowej. Psalm pierwszy. Zachowa Pan Bóg drogi sprawiedliwych, który zasiada w radzie z grzesznymi pospołu, który zmowy z prześmiewcą niepobożnym miewa, jak płony kłos przepadnie, jak odsiana plewa, gdy je na cztery światy byle wiew rozwiewa. Lecz który dla spraw Bożych nie szczędzi mozołu, takie czyny wszelkie z Bogiem się powiodą i będzie jako drzewo nad bijącą wodą, płodne każdego lata zielonością młodą zaś niby głuk ciernista i gorzka jak piołun dola grzesznych i chytrych w ostatniej godzinie. Nie ujdą niepobożni, zdrajców sąd nie minie, a droga ich na wieki zatrze się i zginie. Zachowa Pan Bóg drogi sprawiedliwych.